Ewangelia Marka, rozdział dziewiąty I mówił im Zaprawdę powiadam wam Iż są niektórzy z tych, co tu stoją Którzy nie ukuszą śmierci Ażby ujrzeli, że Królestwo Boże Przyszło w mocy A po sześciu dniach wziął z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana I wiódł je na górę wysoką Samę osobno i przemienił się przed nimi. A szaty jego stały się śniące i bardzo białe jako śnieg, jak ich blecharz na ziemi nie może wybielić. I ujrzeli Eliasza z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Odpowiadając, Piotr rzekł Jezusowi, Mistrzu, dobrze nam tu być, przecież uczynimy tu trzy namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Albowiem nie wiedział, co by mówił, bo przestraszeni byli. I stał się obłok, który je zacienił, a przyszedł głos obłoku mówiący. Ten jest Syn mój miły, tegoż słuchajcie. A wnet obejrzawszy się, nikogo więcej nie widzieli, tylko Jezusa samego z Tobą. A gdy oni stępowali z góry, przykazał im, aby tego nikomu nie powiadali, co widzieli, aż kiedyby syn człowieczy wstał. A tak oni zatrzymali tę rzecz u siebie, pytając się między sobą, co by to było z wstać. I pytali go mówiąc, cóż wtedy nauczeni w piśmie powiadają, że Eliasz Pierwej przyjść ma? A on odpowiadając rzekł im, ci przyszedłszy pierwej na prawie wszystko, a jako napisano o Synu Człowieczym, że musi wiele cierpieć, a za nic poczytanym być. Ależ wam powiadam, że i Eliasz przyszedł i uczynili mu cokolwiek chcieli, jako o nim napisano. A przyszedłszy do uczniów, ujrzał lud wielki około nich i nauczony w piśmie spór mający z nimi. A wnet, że lud, wszystek ujrzawszy go, polękali się i zbierzawszy się, przywitali go. I pytał nauczonych w piśmie, o cóż spór macie między sobą? odpowiadając, jeden z onego ludu rzekł, nauczycielu, przywiodłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, ten gdzie gokolwiek popadnie, rozdziela go, a on się ślini i zgrzyta zębami swemi i schnie. I mówiłem uczniom Twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. Lecz on odpowiadając mu rzekł, o rodzaju niewierny, dokądże z Wami będę i dokądże Was cierpieć będę? przywieźcie go do mnie, i przywiedli go do niego, a skoro go ujrzał, zaraz go duch rozdarł, a on upatrzy na ziemię, przewracał się, śliniąc się. Zatem spytał Jezus Ojca Jego, jakoż mu się to dawno przydało? A on powiedział, z dzieciństwa. I często go miotał w ogień i wodę, żeby go stracił, ale może co, ratuj nas użaliwszy się nad nami. Ale mu Jezus rzekł, jeśli możesz temu wierzyć, wszystko jest można wierzącemu. A zarazem zawoławszy ojciec onego młodzieńca, ze łzami rzekł, wierzę Panie, Ty ratuj niedowiarstwa mego. A widząc Jezus, iż się lud zbiegał, zgromił onego ducha nieczystego, mówiąc mu, Duchu niemy i głuchy, ja Tobie rozkazuję, wynić z niego, a nie wchódź więcej weń. Zawoławszy tedy bardzo, rozdarłszy go, wyszedł i stał się on człowiek jako umarły, tak, że ich wiele mówiło, iż umarł. Ale Jezus, ująwszy go za rękę, podniósł go i wstał. A gdy wszedł w dom, pytali go osobno uczniowie jego. Czemużeśmy go wygnać nie mogli? A on im rzekł, ten rodzaj diabłów inaczej wynieść nie może tylko przez modlitwę i przez post. A stamtąd wyszedłszy szli z sobą przez Galileję, ale nie chciał, aby kto o tym wiedział. Albowiem uczył ucznie swoje i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale gdy będzie zabity, dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni tej rzeczy nie rozumieli, wszakże bali się go spytać. Zatem przyszedł do Kapernaum, a będąc w domu pytał ich, o czym w drodze między sobą rozmawiali? Lecz oni milczeli, albo rozmawiali między sobą w drodze, kto by z nich był większy? A usiadłszy zawołał dwunastu i mówił im, Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. A wziąwszy dzieciątko, postawił je w pośrodku nich, a wziąwszy je na ręce, rzekł im, Kto by jedno z takich dziateczek przyjął w imieniu moim, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, ale onego, który mię posłał. Wtedy mu odpowiedział Jan mówiąc, Nauczycielu, widzieliśmy niektórego w imieniu Twoim diabły wyganiającego, który nie chodzi za nami i zabranialiśmy mu prze to, że nie chodzi za nami. Ale Jezus rzekł, Nie zabraniajcie mu, albowiem nikt nie jest, co by czynił cuda w imieniu moim, aby mógł snadnie mówić źle o mnie bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. Albowiem kto by was napoił kubkiem wody w imieniu moim, dlatego i żeście Chrystusowi zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. A kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy w mię wierzą, daleko by mu lepiej było, aby był zawieszony kamień młyński u szyi jego i w morze był wrzucony. A jeśli by cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją, bo lepiej jest tobie ułomnym wnieść do żywota, niżeli dwie ręce mając iść do piekła. Szeol. Hades. ono ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by cię noga twoja gorszyła, odetnij ją, bo lepiej Tobie chromy wnieść do żywota, niżeli dwie nogi mając być wrzuconym do piekła, Hades, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by Cię oko Twoje gorszyło, wyłupie, bo lepiej Tobie jedno okiem wnieść do Królestwa Bożego, niżeli dwa oczy mając wrzuconym być do ognia piekielnego, gefenny. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Albo im każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie. Dobrać jest sól, ale jeśli się sól nie słoną stanie, czymże ją osolicie? Miejcie sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą.